roku zebrał ćwierć miliarda na dzieci chorona raka. Kolejny protest przeciwko planowanej trasie z 7 Kraków-Myślenice w czwartek na autostradzie A4. Polskie Parki Narodowe i Rezerwaty to pomysł na majówkę. Warto jest docenić to co mamy tu i niekoniecznie trzeba wsiadać w samolot, robić ślad węglowy i lecieć za granicę. Ponad 251 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na raka. Tyle udało się zebrać podczas internetowej zbiórki influencerowi Łatwogangowi. Dziękując za udział w zbiórce powiedział, że chce ją powtarzać cyklicznie żeśmy co roku się spotykali i pamiętali po prostu o dzieciakach i, i, i wszyscy się toczyli Jeżeli będzie taka chęć, wydawało mi się, że to jest najlepszy pomysł, jaki może być i, i to byłoby piękne. To, to jest świetny pomysł, który by po prostu zrobił tradycję, żeby za pięć lat dalej ludzie. Jest ostatnia rzecz ode mnie. Strasznie Wam dziękuję wszystkim. W charytatywnym streamie wziął też udział lider zespołu Coldplay. Chris Martin także wsparł finansową akcję i zachęcał do wyśrubowania jej wyniku. Mamy tutaj wiadomość od Chrisa e, Martina z Coldplay. Też chciał dołożyć swoją cegiełkę. Ale, a mam czary aż nie? Chwilę ci, skupienia. Bier ci w życiu. Uh, Sziurbujemy, szorubujemy, szorubujemy, szorobujemy, sorry for my polish. W akcję zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy. Transmisja trwała 9 dni. Początkowo celem było 500 tysięcy złotych. Zebrane ponad ćwierć miliarda złotych trafiał do fundacji Cancer Fighters wspierającej dzieci chorych na raka. Jutro zarzutem ma usłyszeć podejrzany atak podczas kolacji stowarzyszenia korespondentów Białego Domu. Prokurator generalny USA poinformował, że mężczyzna zamierzał zaatakować pracowników administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta. Zatrzymany to 31-letni Kol Thomas Allen z Kalifornii nie dotarł do sali balowej, gdzie był Donald Trump z Waszyngtonu Marewka Kukuski. Todd Blanche powiedział w telewizji NBC, że śledczy zebrali już dane z urządzeń elektronicznych podejrzanego i przesłuchali część osób z jego otoczenia. Zastrzegł, że motyw może ulec zmianie wraz z napływem kolejnych informacji. Strzelby i pistolet Allen zakupił w ciągu ostatnich lat. Blanche bronił zastosowanych procedur bezpieczeństwa, podkreślając, że podejrzany nie przedostał się do sali balowej i zapewnił, że wszyscy byli bezpieczni. Prowadzący dochodzenie ustalili, że podejrzany podróżował pociągiem z Los Angeles do Chicago, a następnie do Waszyngtonu, gdzie zameldował się w hotelu dzień lub dwa przed sobotnim wydarzeniem. Ukończył renomowany Instytut Technologiczny Caltech z dyplomem inżynierii mechanicznej. Allen ma stanąć przed sądem jutro, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski Polskie Radio. Przeciwnicy S7 z Krakowa do myślenic zblokowali Zakopiankę w Głogoczowie. Protestowało ponad 300 osób. pikietujących, domagali się pokazania nowych wariantów ekspresówki i rezygnacji z zaproponowanych przebiegów. Jedni z najmłodszych uczestników niedzielnej pikiety w Głogoczowie wskazywali, że trasa S7 oddzieli ich od znajomych i zniszczy życie lokalnych mieszkańców. Możliwe, że nie dadzą nam paneli. Będziemy ciągle słyszeli odgłos autostrady. Mój kolega, który mieszka nad Kościem, mówi że jakby powstał jeden z wariantów. Kacper Michna z Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie skargi i postulaty protestujących są weryfikowane i brane pod uwagę. Te informacje od mieszkańców uzupełniają ten materiał, który dotyczy wariantów S7. Kolejny protest zapowiedziano na czwartek 30 kwietnia. Tuż przed majówką przeciwnicy trasy S7 zamierzają zablokować autostradę A4 na węzłach Opadkowice i Łagiewniki. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. To może być pomysł na nadchodzącą majówkę. 23 Polskie Parki narodowe i Rezerwaty. Mamy przepiękną przyrodę, nie wszystkie miejsca znamy koniec kwietnia i maj to są chyba najpiękniejsze miesiące i najbardziej bujne w naszej przyrodzie, kiedy ptaki wyprowadzają lęgi, kiedy jest po prostu głośna od plasich treli, kiedy przyroda budzi się do życia, mamy pięknie zakwitnięte drzewa, więc warto jest docenić to, co mamy tu i niekoniecznie trzeba wsiadać w samolot, robić ślad węglowy i lecieć za granicę, bo naprawdę często jest tak, że cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Mówi Katarzyna Karpa Świderek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na przykład Poleski Park Narodowy 2 maja organizuje spacer po ścieżce przyrodniczej spławy zaś w Karkonoskim Parku Narodowym podczas majówki. Odbywać się będą warsztaty botaniczne, zajęcia zielarskie i wyprawy z geologiem w teren. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24pl Jutro słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć. Na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w Małopolsce.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 Dariusz Bugalski, witam Państwa ponownie. No i właśnie, jako się rzekło, będziemy dzisiaj z Michałem Jakubikiem i z Darkiem Pierogiem obsypywać Państwa kwiatami. Linia nocna. SIL. Inside of me, love remains a drum that's higher, not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become a and the light that you shine can't be seen? can tell you so much, you can say You remain my power, my pleasure, my pain, baby oh, To me like a grown addiction that I can't deny Won't you tell me that healthy, baby But did you know that when it snows My eyes become a light And the light that you shine can't be seen So much a man can tell me, so much he yeah. can say hey, You remain my power, my pleasure, my pain yeah. To me you're like a grown addiction that I can't deny yeah. Now won't you tell me he's a healthy baby But did you know that when it snows My eyes become large and the light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 The on the green. No, takie kwieciste, no dobrze, kwiatowe piosenki dzisiaj, no z powodu e, pory roku oczywiście, ale też e, z takim zaproszeniem, żebyśmy o tym porozmawiali. To znaczy, no nie o tych piosenkach, niekoniecznie o kwiatach, tylko ja to pomyślałem, o, o, o, o, użyłem takiego takiej frazy, że to są słowa kwiaty, tak jakbyśmy, no, że ktoś nam coś... Dobrze, powiem inaczej. Powiem coś takiego bardzo... Może to jest staroświeckie, ale to właściwie o to chodzi. Pewnie nie używa się już takiego zwrotu. Dobre słowo. prawda? To o to chodzi w gruncie rzeczy. Dobre słowo, takie dobre słowa, które myśmy komuś wypowiedzieli i to komuś jakoś coś ważnego spowodowało, przyniosło albo usłyszeliśmy. To jest taka rzadkość w tym zachwaszczonym świecie słów, prawda? I nagle dobre słowo się pojawia. Kto się wypowiada, kto się słyszy, my to mówimy. No właśnie o to chodzi. Może państwo zechcieliby opowiedzieć taką sytuację z własnego życia, która się z tym kojarzy. Albo może zechcieliby państwo powie powiedzieć komuś takie dobre słowo. Komuś kogo znacie, może kogoś nie znacie. Ja mówiłem o tym panu kierowcy autobusu 517, może słucha. Ten, który uratował tej dziewczynie życie. Chyba dwa dni temu dopiero napisał po tym yy, yy, po dwóch dniach, no bo nie, nie, dbał, nie dbał jednak o... No nie jest autoreklamiarzem, mówiąc krótko. Jeszcze napisał bardzo pięknie o ludziach, którzy byli wokół, którzy mu pomogli. Dobre słowo. Dobre słowo, które może też, no może nawet uratować życie. Kto wie? No więc o tym dzisiaj mowa. Ja państwa zapraszam. Dwie dwójki, siedem trójek i Dariusz. Bugarski Małpa Polskie, Radio .pl. I pomyślałem, te piosenki są właśnie, jak mówię, z różnych bukietów. Teraz będzie Billie Holiday. Akurat ta piosenka nie jest o kwiatach, no wprawdzie to jest kwiecień w Paryżu, ale ona, no ta wielka artystka, wspaniała śpiewaczka, która nosiła w, we włosach gardenię. No więc no, z tej okazji ona jest tutaj dzisiaj. Billie Holiday. April in Paris, chestnuts in Blossom, holiday tables under the trees. I've Wall Never missed a warm embrace Till April Whom can I run to? What did you mean to? What have you done? My heart. To byli Holiday I pomyślałem jeszcze o takiej rzeczy W tych dobrych słowach Dobre słowo no, Brzmi dziwnie może już, może jakoś staroświecka jak ta piosenka Billy Holiday. Ale, ale piękna piosenka i piękne słowa, prawda? Pomyślałem jeszcze o, innym, o innej rzeczy, że to jeszcze można... Tak, Mark Twain powiedział kiedyś takie... On miał talent do różnych złotych myśli, bo motów dowcipnych i głębokich. I powiedział takie słowa, które tutaj pasują. Powiedział... Powiedział tak, na dobrym komplemencie można przeżyć także dwa tygodnie. No właśnie, to też to w tę stronę właśnie. To, nawet, to, to, to może być nawet komplement, który, który się pojawia nagle znienacka i nas, jakoś tam nas prowadzi i rozświetla. A dobre słowo to jeszcze może, to jest kategoria wyżej. No zobaczymy, co państwo powiedzą, jestem bardzo ciekaw. I zapraszam. Dwie dwójki, siedem trójek i Kropka Bugarski Radio.pl Harry Styles, Sunflower. Znowu Słonecznik. Sunflower. Pan Arkady, dobry wieczór. Halo, dobry halo. Wieczór. A, dobry dobry wieczór. Wieczór. halo. A, dobry no, wieczór. Słucham pana. Uh -huh. Proste słowo, proste słowo. No. Ja, ja, proste słowo, to jest najprostsze. Po prostu to, co wszystko jest w nas. My mamy być... Znaczy, że powinniśmy, nikogo nie pouczajmy. Ja przynajmniej nie staram się. Już 60-latek musi uh -huh. też znacie rezon i wiedzieć, że nie jest najmądrzejszy na świecie, ani, ani świat, który go otacza, też nie jest najmądrzejszy, ale to takie dygresje. Aha. Dzień dobry. Mówmy sobie. Po prostu proste słowa między nami. Aha. Nie zeszukujmy się niczego, co będzie większe, mniejsze lub zależne, lub mniej zależne. Dzień dobry. Na każdym kroku to tak daje taką ulgę, jak mówimy, jak słyszymy, jak się tym cieszymy. Tylko się tego nauczmy, no, no nie wiem, rozmawiajmy ze sobą po hmm. prostu. My, ludzie, tylko tak, jest takie, tak, tak. takie inne. Nie, to jest takie nasze, tylko gdzieś hmm. uciekamy od tego. Tak naprawdę. Aha. Dzień dobry, tak pan powiedział, to, jest, to są te słowa, tak? Tak, to są najprostsze dobry takie, które Dobry rzeczy, tak? Tak jak teraz o tej porze, wiadomiks, ale <laughs> no co my możemy po prostu innego, żeby się pocieszać tym, no przecież możemy wymyślać różne filozofie, możemy być... Mnie oczywiście audycja cieszy i redaktora głos i nas wszystkich, bo i słuchaczy, bo oni są najmądrzejsi tak naprawdę, a ja przy okazji ich słucham i, i pana redaktora i mm -hmm, nas wszystkich. Mm -hmm, I powiem, myślę, takie dobry wieczór, dzień dobry, tak. Mm -hmm, to to mm -hmm, nas mm -hmm. No ja dzisiaj byłem na szlaku i to jest taki miły uśmiech, gdzie się ludzie się my wszyscy musimy, nie wiem, gdziekolwiek jesteśmy, cieszyć się tym prostym słowem. Mm -hmm. Na A szlaku pan w górach, tak? Tak, bo i mieszkam, i przechodzę sobie najmniej znane szlaki, które lubię. I tak sobie wyobraziłem, tam, gdzie są wszyscy, to też my jesteśmy. I też jest tam pewnie proste słowo, ale staram się być tam, gdzie jest trochę nas mniej. Mm -hmm. Ale, ale, ale proszę powiedzieć, dawno w górach nie byłem, kiedyś schodziłem te polskie góry w tej WFT, i kiedyś to Aha. było oczywiste, że się mówiło dzień dobry sobie na szlaku. To, to, to tak jest nadal? Tak, myślę, że, że jest. Znaczy, wiem, że jest, bo widzę i słyszę nawet dzisiaj dwóch, trzech takich fajnych podróżników, zobaczyłem, którzy. Też właśnie z uśmiechem na ustach nie chciałem ich zaskakiwać, bo jak powiedziałem chodzę nieoczywistymi mhm, szlakami, bo tak. tam się wyłaniam, ale to jest miłe, że też chyba to zostało, tak jak redaktor pamięta, Słuchajmy siebie i mówmy też prostym słowem do ludzi, do siebie i nawzajem i będzie uh -huh. fajnie, ale uh -huh. jeśli wracamy do góry, uh -huh. no to zapraszam, nie chcę zdradzać, bo to nie, nie, chyba nie. jest zbyt fajne, żeby <laughs> jednak chodzić nieoczywistymi szlakami, ale to już jest dygresja i moje słowo dodatkowe. Dziękuję panu bardzo, panie Arkady. To do, do usłyszenia, może do widzenia na którymś z tych nieoczywistych szlaków no, jednak. Kto, no kto wie? Macę tak, <głos> Na C i nie zdradzę więcej, ale kiedyś pewnie tak <głos> i Dziękuję prawa. bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego tak, dobrego. No właśnie, bo w tych takich słowach zwykłych, tych powitaniach, o żegnaniach tam jest, ale jednak ciągle to właśnie ten przymiotnik dobry, prawda? No i to jest oczywiście zdawkowe, ale jakby się w to wsłuchać, no prawda, pani Arkady. Dziękuję, pozdrawiam. Tilaw, Stokrotka. Jak Pieróg powiada, no, rozmawialiśmy z tym programem, że to jest taki temat strasznie trudny, ten dzisiejszy. Że abstrakcyjny, no właśnie, no być może tak jest. Może staroświecki po prostu, nie wiem. Nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo jakoś nie ma dzisiaj a szczególnie wielu chętnych do tego, żeby opowiadać o tych słowach kwiatach, czy tych dobrych słowach, czy komplementach, nawet nie wiem, jakkolwiek to nazwiemy. I może to właśnie chodzi o staro, staroświeckość jakąś? No Eryk tak pisze. Cytuję. Tarnina, staroświeckość i kilka innych wymienionych dziś rzeczowników. Ufność. Ufność chyba nadal jest na miejscu. Wiara w młodszych. Miałem i mam szczęście do mądrych, pogodnych bliźnich, mierzących miarą serca, a nie metryki. No i tu są cytaty a propos tych słów takich ważnych. Hmm, może nieoczekiwanych. No zresztą, Catmackiewicz powiadał, proszę mi nie mentorzyć, proszę ze mną polemizować. I dalej. Ktoś z mniej więcej tego pokolenia właśnie pisał do młodych adeptów zawodu artystycznego. Drodzy nieznajomi, czeka was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość boską nowocześni, bądźcie rzetelni. chodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to, co osiągnęliśmy dzisiaj, to stanowczo za mało. Życzę wam trudnego życia, tylko takie godne jest artysty. Dla was dobre myśli, pozdrowienia i słowa nadziei. Ale piękne. Jak to czytam, to przypomina mi się... No, znaczy nawet to są bardzo świeże wspomnienia, bo, bo byłem z moją córką, byliśmy na premierze w teatrze Polskim teraz, premiera Horacjusza Korneja w reżyserii Andrzeja Seweryna i to jest wspaniała sztuka i fantastyczne przedstawienie i polecam je Państwu. To jest dokładnie tak, jak tutaj jest napisane i jeszcze w dodatku to było połączone z jubileuszem Andrzeja Seweryna, 80 lat. I tam też na scenie się pojawiła, pojawił wielki bukiet kwiatów, ogromny kosz. 186. Może jeszcze o tym powiem, dlaczego 186. Ale to właśnie, ale to właśnie o to chodzi. No to może teraz e, porozmawiamy. E, dobry wieczór. Panie Pawle. Halo, halo. O, pan Paweł, dobry wieczór, jak miło? Dobry wieczór, Paweł Gdynia. No tak, mówi się świat usłane kwiatami, ale i też życie usłane kwiatami i, kwiatami i słowami. Mm -hmm. Ja myślę, że słowo to jest coś pięknego. i Dar człowieka właśnie polega na tym, że on potrafi wysłowić. A ja, jeżeli potrafi się wysłowić, to to słowo jest obwarowane takimi dwoma podstawowymi czynnikami. To, czy ono się mieści pośrodku tego, co nazywamy umysłem, i tym, co jest czynem. Także bez tego nie ma ani jednego, ani drugiego, prawda? To są takie Aha. trzy podstawowe składniki: czyny, Aha. słowa. I umysł. Ja jestem zadowolony z tego faktu, że po pierwsze, o, chociażby rozmowa z panem, to już jest przyjemność. Ja sama sobie. Wzajemnie <śmiech> tak, jest, proszę chory. bardzo, bardzo. No pan i pana kolega, który włączy też słuchaczy. Mm -hmm, tak. Także ja życzę panom i państwu, i słuchaczom, no, również bardzo dobrego samopoczucia, bo bez tego nie można normalnie funkcjonować żyć, a wiadomo jakie jest życie na zewnątrz. Także ja myślę, że słowo jest piękną rzeczą, o której trzeba dbać i uh -huh. trzeba zabezpieczać. Trzeba być pewnym, że oddane słowo ma służyć czemuś i komuś. To jest bardzo uh -huh. ważne, bo zwykłe gadulstwo jest najważniejszą rzeczą u innych osób, którzy mają ten słowo tok, to jest inna sprawa i nic, nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tak jak mówiłem na początku, umysł, słowo, uh -huh. Prawda? Tak. No. No tak. Ja życzę Panu dużo dobrego. Ciekawa sprawa i audycja. I Dziękuję ja myślę, że zajemnie. Wszyscy radio słuchacze, którzy mnie słuchają i Państwa, również zgodzą się, że słowo jest czymś najukochańszym. No właśnie, dbajmy, tylko... o dbajmy o słowo. Tak, dbajmy właśnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, Panie Pawle. No to jeszcze e, teraz Pani Mila. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Darku. Wieczór, panie. Jestem bardzo wzruszona, ponieważ pierwszy raz dozwoniłam się do mojej ukochanej Trójki, a tutaj w Londynie od wielu, wielu lat jest to dla mnie cudowna mhm. sprawa, jako że nie mam telewizji w domu, więc mhm. radio jest, no, radio się, jest dla mnie bardzo ważne. Słucham często, nie zawsze dzwonię. A propos dzisiejszej audycji, to, um, to jest um, niesamowita audycja w ogóle. Wszystkie, które pan prowadzi Bardzo pani miła, i ten dziękuję. pana głos to po prostu w ratunku no można odlecieć zupełnie, ale a propos, hmm. a propos słów to ja tu obserwuję mieszkam ponad 10 lat w Londynie. Jak tu przyjechałam, zupełnie, zupełnie nietoperz byłam. Nie mówiłam po angielsku, nic nie znałam, nie umiałam się poruszać metrem, autobusem czerwonym, ukochanym. Dzisiaj jest to dla mnie, dla mnie łatwe, ale a propos słów, co mnie uderzyło, za to dużo chodziłam, spacerowałam po tych cudownych, wielkich, ogromnych parkach. I a propos słów, to się niestety zmieniło na niekorzyść. Ja zauważyłam, że tu osoby, które chodzą no głównie w parku, tak, to witają się. Takie Aha. hi czy morning to jest zupełnie normalne. Bardzo mi się podoba to, że jak się wychodzi z autobusu, słynnego czerwonego londyńskiego autobusu, to się mówi, to się dziękuję kierowcy. Mówi się z, e, thank you driver". Uh -huh, e, tak, no tak. Ja jak wracam do, do mojej ukochanej Gdyni e, i jadę trajdkiem, to się łapię na tym, że mówię dziękuję i wszyscy na mnie tak dziwnie patrzą, bo to raczej się nie praktykuje tego. Uh -huh. Mi uh -huh. się bardzo to podoba. E, niestety zauważyłam też, e, że m, na przestrzeni lat e, to zanika bo takie starsze pokolenie, nie mówię, że tam staruszki, ale takie troszeczkę yy, yy, yy, yy, bardziej takie osoby, nie wiem, 40, 50, 60 lat, no i te wszystkie starsze osoby, to dla nich nie ma problemu, żeby spojrzeć w oczy i powiedzieć właśnie yy, hi czy how are you. Natomiast im młodsi ludzie, tym niestety uciekają wzrokiem. Już nie ma tego powitania, Um, nie ma tego zapytania how are you, um, każdy w telefonie i to jest takie smutne dla mnie ale myślę, że jeszcze jest ratunek że jeszcze można tym próbować no właśnie, um, a jaki jak jest? jaki jest, to mhm. po prostu nie poddawać się. Jak, jak mnie ktoś nie mówi hi, to ja, to ja mogę komuś powiedzieć. Dla mnie to nie jest problem. Mhm. No wyżej ktoś nie odpowie. Na to trzeba być przygotowanym. Ale to było takie bardzo uderzające dla mnie i bardzo mi się to podobało. Bardzo. I każdy idzie dalej. Mówi tak. hi, uśmiechnie się, tak, idzie tak. dalej. Nikt od nikogo niczego nie oczekuje. Ktoś pyta how are you? Ja mówię, jest, jest okej, okay. no bad. Ale nie ma od razu litanii, tak jak w Polsce, broń Boże, spytać, jak się masz. To jest litania, narzekania na politykę, na zdrowie, na wszystko. Tutaj po prostu jest mhm. uprzejmość, że ktoś nas zauważa. No właśnie. Tak niewiele trzeba, żeby komuś powiedzieć, nie wiem, jadę metrem, wchodzi, wchodzi chłopak, który ma świetną fryzurę albo ma fajne buty, e, nie wiem, jest dużo młodszy ode mnie i ja mówię, słuchaj, no świetnie wyglądasz, nie wiem, bardzo ładnie pan pachnie, miłego dnia i wychodzę. Uh -huh. To nie chodzi o to, że uh -huh. jak chcę go poderwać, uh -huh. czy coś. po prostu komplement. Kobiety tak, tak samo tak, tak. powinny mówić komplementy mężczyznom, e, jak w, e, w stosunku do nas, bo mężczyźni tak samo potrzebują kom komplementów, że mają fajną fryzurę, e, ładny krawat, nie wiem, ładne dłonie. Dlaczego nie? Why not? <laughs> Tylko, no tak, no bo to takie proste jest, a, a, a dla wielu osób tak skomplikowane, żeby powiedzieć nie wiem zwykłe dziękuję czy przepraszam, uh -huh. jak coś nie wyjdzie i, i, i już, już wiele spraw, wiele problemów to załatwia. Ja uh -huh. próbuję, ja jestem, mam pozytywny pozytyw pozytywne nastawienie i, i, i próbuję tak jakby zmieniać to. Często mi się udaje, a często nie Ale się nie poddaję hmm, no Bardzo ja Pani dziękuję Wierzę w ludzkość, że tak Aha. powiem Mimo tego trudnego czasu Ależ Pani miała ja. wspaniały debiut w Trójce Prawda? <laughs> dziękuję serdecznie, pozdrawiam Pani Milo No właśnie, te, a propos tych komplementów no byliśmy no powiedziałem, powiedziałem Państwu o tej, o tej premierze W Teatrze Polskim w Warszawie Horacjusz, no to fenomen, naprawdę Wspaniała sztuka, jeszcze raz e, polecam w Andrzeja Seweryna, no też ważny jubileusz i tak dalej, i tak dalej. No i siedzieliśmy obok, byliśmy z córką, siedzieliśmy, ona siedziała obok takiego pana. I tak trochę się nawet zdziwiłem, ona się do niego zwraca i mówi, jakie ma pan fantastyczne okulary. I ten pan się rozpromienił i taki, no prawda, to właściwie nic nie powiedziała. A, a jednak, no właśnie, a jednak, no dobrze. Aha, jeszcze jedna rzecz a propos tego, co pani powiedziała, bo że się kogoś dostrzega. To no, jedna z najważniejszych ludzkich potrzeb przecież. Jest taka książka, niedawno ją przeczytałem, nazwi ten nazwisko autora Migerode, Migerode, Belk. I tytuł tej książki Widzę cię, kocham cię. I tam właściwie definicja miłości jest taka, że ktoś jest widziany że to chodzi o to, żeby kogoś widzieć, nie obserwować, nie oceniać, nie dost... no, tylko widzieć. Właśnie o to chodzi. No Może to nie jest definicja, ale podstawa. No, rozgadałem się, przepraszam. To Tutaj takim motywem była staroświeckość. Mam nadzieję, że to nie jest tak zupełnie staroświeckie, o czym my tutaj rozmawiamy teraz, ale jeśli nawet, jeśli nawet jest, to jest w takim szlachetnym e, sensie i ma fason. No to piosenka staroświecka, która jest szlachetna i ma fason i jest jeszcze w dodatku o kwitnących kwiatach, to jest właśnie ta piosenka. Wiosna, wiosna, wiosna. Wiosenny pierwszy wiew Wiosna, wiosna, wiosna I ciepli wiatr wśród drzew I blade śniżyczki wychylił na świat Do słońca calunku wilśnień I w sercu tajemny rozchyli się kwiat I potem nadejdzie ten dzień kiedy znów zakwitną białe psie Sprylanto wyrośi swanem mgły w parku pod platane pani siądzie z ładem damu słodki usta pro Skochane, kiedy znów zakwitą białe bzy, z uwaleją parki. Będą szli, pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitli przecież białe bzy. Kiedy znów kiedyś nosi kiedyś nosi kiedyś nosi będą nosi Najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe Stare świeckie i z mi bardzo piękne nadal. No to teraz pan Andrzej, dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. wieczór, kłaniam się Ja panu, Ja chciałem się podzielić taką swoją historią ze szkoły mm -hmm. ponadpodstawowej i od takiej pięknej Magdaleny mm -hmm. której się podkochiwałem. Mm -hmm. dostałem bardzo ciepłe słowa w formie pisanej mianowicie napisała taki wiersz dla mnie i już ponad pół wieku tu żyję i pamiętam go do dziś Uf, jestem wzruszony, jak to Ojej. mam powiedzieć. Ale, ale może pan? Napisała do mnie no coś no. takiego. Ja istota mała pośród zgiełku świata tego. Tylko przez człowieka jednego miłego. Aha. Widzę cel przed sobą. Uśmiech i przygody. Choć życie mel zakłócone. Pełne niepogody. No coś cudownego te U. słowa. te <śmiech> Pamiętam do dzisiaj. Poszłać, jestem wzruszony, no. no A wracając do tematu y, komplementów, które y, moja przedmówczyni mówiła, że y, no starajmy się mówić komplementy, ale myślę, Ufum. że jeszcze y, dużo musimy się nauczyć przyjmować je, bo ja na przykład y, komuś mówię komplement, masz fajną fryzurę, a taka u, nieuczesana jestem. Albo Superman. Mhm, tak, tak, y, tak, tak, tak, ta stary ciuch, albo no ładne auto. A gdzie tam psuje się co chwilę. I, tak. I wiesz, ja tylko oczekuję dziękuję i tyle. Mhm. Tak, tak, ma pan rację. A my, my zaraz racji. się zobaczymy. No, no, no, trzeba się nauczyć Proszę wszystkich, nauczmy się przyjmować komplementy. O, no. ma pan rację. Także, a, a co u to... pani Magdaleny? pani Andrzeju, czy pan no, wie? niestety nie ma jej już na tym świecie. Ojej, bardzo przykro. to, to, to wzruszenie. No, no, nie mogę łez powstrzymać teraz. Mm. Mm. Także dziękuję za rozmowę i... Dziękuję panu. Dziękuję wiecie. za zaufanie. Dziękuję. dziękuję. Mocno ściskam. Dziękuję bardzo. No i jeszcze z kimś chyba porozmawiamy, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że się dotoniłem. Mnie też. Powiem od razu, że również jestem chyba kolejną osobą już, która bardzo została poruszona tą audycją. Wzruszyłem się, ponieważ a, te wszystkie słowa, o których wcześniej pan mówił i wszyscy słuchacze, mhm. przypomniały mi o mojej babci, która w zeszłym roku zmarła, mając 84 lata, Prawdopodobnie trzymałem ją wtedy za rękę, kiedy umierała, ale ona bardzo kochała kwiaty uh -huh. i dosłownie w przenośnie potrafiła, jak graliśmy jakieś koncerty, wstać pierwsza i rzucić kwiaty na scenę. Uh -huh. jej, jej, jej życie było takie, że, że wszędzie kwiaty były obecne w jej życiu, natomiast... Uh -huh. Jeżeli chodzi o te słowa kwiaty, tak. bo, już, bo już straciłem naprawdę ten, to, co sobie ułożyłem, żeby powiedzieć uh -huh. na antenie, uh -huh. no to uświadomiłem sobie, że ona, choć jej całe życie było obarczone wielkim cierpieniem z wielu powodów, to to, co mówiła innym osobom i mnie, to była tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie dobro, otucha, wielka motywacja, nigdy nic złego nie usłyszałem z jej strony. Mm -hmm. I co chwilę mówiła, że mnie kocha, a ja Ojej. Ojej. nie przypominam sobie, będąc dzieckiem, a potem osobą mm -hmm. dorosłą już u mnie w domu, tak jakby pokolenie niżej od niej mm -hmm. nie przekazywało się tak tych emocji. Mm -hmm. Nigdy jej chyba tego nie powiedziałem, więc taki mam Ojej. apel mm -hmm. Apel do, do, do, do, do słuchaczy. I nie tylko do, nie tylko względem starszych osób, które mm -hmm. nie wiadomo jak długo będą z nami, że jak chcę komuś powiedzieć, że się go kocha, to żeby to, no, żeby to powiedzieć. Także dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. No, pozdrawiam. Może zróbmy tak, mam inną piosenkę przygotowaną, ale tak pomyślałem, że Violetta Villas o kasztanach kwitnących. No, może, może pańskiej babci podobała się taka muzyka, może nie tylko jej. No posłuchajmy. Rosną w lesie ol, i tlą, sosem parasolki drżą, cień brzozowy jak zielony klosz. Tu są kasztany o 40 kasztanów, tu stoi pod rząd. Bo proszę panów, ale je tu są pod każdym ławeczka i nie ma dwóch zdań. Miło tu siąść proszę Pan. A gdy obudzi wielkie piwonie, radosny zbieł, słonecznych trąb. Każdy zakocha się nieprzytomnie. Kimkolwiek bądź, jak nie wiadomo kto Czterdzieści kasztanów przytuli ze sto Par zakochanych co wzdychać tu chcą który westchną porządnie, posypie się liść Oj, mamo, ja chcę stąd iść Żałośnie astrzępił się liść, postanowiły stąd iść i namówiły wielkie piwonie, ażeby też odeszły stąd w wiadomym celu, choć nie przytomnie jakkolwiek bądź i nie wiadomo gdzie 40 kasztanów odeszło i co? Gdzie są aleje, aleje, gdzie są I choć na ławeczce przysiądzie tu kto Oj, panie, to już nie kto Oj, panie, to już nie kto I pani Anna na zakończenie Dobry wieczór, witam serdecznie No i słucham Dobry wieczór Proszę pana, ja wydaje mi się, że chyba pierwszy raz do pana dzwonię, do tej audycji. Wspaniałe. Cieszę się no, bardzo, ale, mm. ale, ale może kiedyś mi się tam zdarzyło, czy nie pamiętam. Proszę hmm. Pana, ja tak. chciałabym nawiązać troszeczkę do wypowiedzi pana, który mówił o słowie i, i czynie. Uh -huh. Nie? Tak, tak, tak. I chciałabym przyznam przemycić pewne sprawy pod, pod płaszczykiem tematu dzisiejszego. No. Jestem, jestem ciekaw. Tak, chciałabym zaproponować Państwu być może rozszerzenie tego, co przytoczę. Otóż przy, chciałabym przytoczyć artykuł 30 Konstytucji naszej obowiązującej i ona, on brzmi m.in. tak. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Oraz także chciałabym dobre słowo przytoczyć, że w artykule 68 ust. 1 Konstytucji mamy zapisane, Gwarancję, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia w Polsce. I teraz, no niestety, przechodząc z czynu, no niestety kłóci się to z rzeczywistością. I chciałabym prosić Pana. Ale chciał może no, jakoś rozszerzyć możliwość realizacji tego jak, i chciałabym może na wstępie ograniczyć to do odczłowieczanego budownictwa wielomieszkaniowego w Polsce, gdzie na przykład no, w średnio wysokim budownictwie e, ludzie są zamieniani w dźwigi towarowe, uh -huh. i nie ma dźwigów, i muszą wszystko dźwigać własnym organizmem, uh -huh. co tak. nie Mam leki. w kaleki leki zdrowotne i co, jak to uzdrowić a propos czynu, e, o którym mówił pan chyba z Gdyni. Tak, czy... tak, pan, tak, pan nie z Gdyni. Pani tak. no, no, no, no dobrze, ale to chyba mamy tutaj wielki temat, który się rozpoczyna. Ja bym panu zobowiązać hmm. do podjęcia tego tematu jak to zamienić w czyn w Polsce? Jak, jak uczłowieczyć na średnio-wysokie budownictwo, klimowe, aby ludzie nie byli dźwigami? Bo to się absolutnie kłóci z godnością człowieka. Bo kiedy jest naruszana godność człowieka? Wtedy, kiedy człowiek jest rzeczą. Kiedy, e, e, kiedy, e, no, po prostu. E, e, no, Aha. dzięki tym no rozumiem, A człowiek zamieniany w dźwig. W związku z tym, proszę Pana, ja pani... nie ukrywałam, że chcę przemycić pewne Ja strany. rozumiem, rozumiem Pani. Aby I... dobrych słów. Wydaje mi się, że wszystko to, co przytoczyłam, to są dobre słowa. Ma no Pani rację. jak to zamienić w czym? Pani I Anno, Ja to... bym publicznie Pana zobowiązać do, ro, do, do, do, do że tak powiem, huh. pociągnięcia tego tematu, jak to w Polsce realizować. Pani Anno, to teraz proszę po, po, pozwolić mi odpowiedzieć. To w tej audycji to się moim zdaniem nie da tego zrobić. To jest inaczej wymyślona audycja, inaczej skonstruowana i, i czemu innemu służy. Mogę pani obiecać, że mogę zainteresować tym tematem moich kolegów, którzy prowadzą audycje, które są właśnie takie, które, w których ten temat mógłby się pojawić. Na przykład Klub, Klub Trójki jest taką audycją, więc mogę się zobowiązać do tego, że spróbuję ich to, y, tym zainteresować. Nie wiem, czy to pani, Panią zadowala taka deklaracja, ale to mogę zrobić. Więc pozdrawiam najserdeczniej. ja no propos tych ważnych i dobrych słów, to dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję Michałowi Jakubikowi, dziękuję Darkowi Pierogowi, no i Wam wszystkim. Mi do usłyszenia. Dariusz Bugalski, pozdrawiam.